Słuchacie Świata Opinii o Grach. Odcinek drugi. No siema, co tam? Jak życie? Jestem Kot. A jestem Hirio. I tak naprawdę ten podcast nazywa się Hitboxy i Framy. Ja myślałem, że sugerujemy gry wideo. Tak. Dzisiaj porozmawiamy na kilka tematów. Nie, w sumie to na jeden, gry komputerowe. No, gry komputerowe to jest bardzo szeroki temat. W nim się mieści na przykład świat mangi i anime. Zazębiający się od wielu lat. Mm. No to może zacznijmy jak zawsze od tego, w co ostatnio graliśmy. <grym> to już nasza tradycja, którą ustanawialiśmy przez wiele lat. Cieszę się, że, do, że doszliśmy do tego momentu, kiedy możemy powiedzieć, że korzystamy z przetartych już przez nas samych szlaków. Że robimy to, co zawsze. Tak. Jak zawsze. Jak w każdym odcinku Hitboxów i Frameów zaczynamy od tematu... Co ostatnio graliśmy? A kiedy mówię to w ten sposób, to zżynam bezczelnie z fantazmagieri, bo tak dokładnie nazywają segment i dokładnie to pytanie zadają. To Cofając się do samego początku, spędziłem w ostatni weekend siedząc w Toruniu, w pięknym mieście Pierników i miłego pana, który raczej nie żyć od jakichś sześciu wieków, na Kopernikonie. Na Kopernikonie zajmowałem się organizacją konsolówki razem z ekipą Street Fighter Polska. Co to znaczy organizowanie konsolówki? Organizowanie konsolówki na konwencie to znaczy pilnowanie, żeby każdy miał kontroler, żeby wszystkie konsole na konsolówce były podłączone, żeby na każdej z nich była włączona gra i pomaganie ludziom, którzy nie mają pojęcia jak grać w daną grę, żeby nawet osoby, które przyszły tylko na 3 minuty usiąść, mogły się dobrze bawić. A oprócz tego organizowaliśmy jeszcze turnieje jako Street Fighter Polska i pogadankę o tym, jak należy rozpoczynać swoją przygodę z bijatykami. Powiedziałbym, że był to panel, bo w takim formacie ja z Rogerem, z Lockten Clashem prowadziliśmy to we dwójkę, ale no, był to panel wymyślony przez prowadzącego głównego Tuskana jakieś trzy godziny przed samym eventem, więc nie było go w oficjalnym programie. A, prowadziłeś już kiedyś taki panel, więc chyba nie było ciężko go... Wiesz co, co innego jest prowadzić, a co innego jest tak hej, za trzy godziny robisz panel o tym jak grać. No jasne, zrobię to, ale, <śmiech> ale chciałbym o tym wiedzieć trochę wcześniej. M miło by było. Szczególnie, że wtedy, jak to prowadziłem na Helkonie dla Animatsuri, to miałem prezentację, miałem, całą, e, miałem cały pokaz slajdów, który mogłem puszczać, tak żeby to się wszystko jakoś wplotło w jedną spójną narrację. No a tutaj to tak usiedliśmy, znaczy stanęliśmy z Rogerem obok telewizora, na którym odpaliliśmy Super Turbo, Street Fighter 2 Super Turbo HD Remix. Włączyliśmy pokazywanie hitboxów i tak tłumaczymy, no co komu przyjdzie do głowy. Zresztą, moim zdaniem, uczyć się, uczyć się bijatyk można w sposób algorytmiczny. Rozkminić po prostu kolejność najważniejszych i mniej ważnych rzeczy i no, uporządkować to sobie tak, że nie trzeba jakoś specjalnie kreatywnie myśleć. Więc mogłem po prostu powiedzieć parę słów, przestawić się w ten tryb tłumaczenia i, i polecieć mhm. No, Ale ja nie o tym. No tak. Bo to było fajne i było w ogóle udane natomiast naprawdę wielką frajdę z odkrycia czegoś nowego miałem na sąsiedniej sali z grami rytmicznymi. Które to gry rytmiczne zresztą bardzo często na konwentach są oddzielnie od konsolówki jako takiej. Zresztą one wymagają miejsca, a jak nie wymagają miejsca to wymagają jednak czterech ścian, który by je trochę dzieliło. Od reszty, no bo to głośne dosyć. Często nawet każda gra jest od siebie oddzielona, bo ultrastarowcy nie chcą słyszeć DDR-owców z skaczących na matach, kiedy śpiewają i nawzajem. No. Jak ktoś gra w Rockbenda, to chciałby jednak słyszeć tę muzykę i tłum i swoją perkusję, no, a nie właśnie śpiewy zupełnie innej piosenki no. za, za plecami. Tak, no ja nie twierdzę, że to nie jest uzasadnione. Powiedziałbym, że jest to wręcz konieczne. Dlatego czasami jak się chce trafić na jakąś grę rytmiczną na konwencie, to trzeba się naszukać, bo nie ma tego wszystkiego niekiedy w jednym miejscu, tylko trzeba to jakoś rozproszyć. Korzystając z dobrodziejstw takiej salki z grą muzyczną, trafiłem na grę, której tytułu jeszcze wtedy nie znałem. Sound Vortex. Też nie znam. Ba bardzo łatwa do zapamiętania nazwa, no bo Vortex nic się nie da. I nic się nie da także w przypadku tej gry. Jak do niej siadasz, to się nie oderwiesz. Pierwsze moje wrażenie, od razu powiem, było bardzo mieszane, ale natychmiast się do niej przekonałem już po drugiej, trzeciej rozgrywce. O co chodzi? Jest to gra utrzymana w stylu beatmani, może nawet tak nawiązując do bardziej mainstreamowych, popularnych na zachodzie gierek, jest bardzo bliska DJ Hero i w ogóle nurtowi gitar Hero, gier typu Hero, ponieważ osiągry jest rytmiczne wciskanie przycisków do zgodnie z dźwiękami w piosence, którą sobie wybraliśmy. Co odróżnia sound Voltex od konkurencji, to jest to, że oprócz czterech przycisków głównych i dwóch przycisków pobocznych, mamy jeszcze dwa pokrętła. Podobnie, one funkcjonują podobnie jak skreczowanie w DJ Hero. Mhm. Także musimy. Mamy wskaźnik i ścieżki. I przekręcając tymi pokrętłami, wskaźnik lata w lewo w prawo, musimy go po prostu trzymać na ścieżce, nie wychodzić poza nią. Mhm. Jak bardzo jest to tak mocno trzeba się trzymać tej ścieżki. Czy jest to bardzo trudne, czy jest to jednak mniej więcej takie, że jak w miarę kręcisz, to... Wiesz co, powiedziałbym, że jest to raczej gra na poziomie entuzjastycznym. Więc najpierw musisz się w nią wkręcić, a dopiero potem możesz zacząć być dobrym. Czyli jak próbowałeś grać, to rozumiem, że nie wychodziłeś tak dobrze jak na tym filmiku, który im przed chwilą pokazywałeś. <grymne> nie, nie będę ukrywał. Na początku w ogóle byłem zagubiony odnośnie tego, co, kiedy, jak. Te pokrętła są trochę dziwne od strony UI-u. Bo jak się nad tym zastanawiam po chwili, to jest to intuicyjne i na pewno gdybym posiedział na przykład godzinę albo dwie godziny, to już bym no jak trzecią ręką operował naturalnie ale na samym początku to tak ani te kolory mi jakoś nic nie mówiły, ani to pozycjonowanie ścieżek też nie było takie jasne. E, natomiast same wymagania gry są dosyć precyzyjne, powiedziałbym. Na pewno nie grałem na jakimś wysokim poziomie trudności. Wydaje mi się, że miałem ustawiony jakiś medium, czy tam easy, czy coś w tym stylu. A i tak gubiłem się. Powiedziałbym, że to poziom, na którym ja grałem, był odpowiednikiem takiego harda w Guitar Hero. Że jak już wiesz o co chodzi, to nawet płynnie ci to idzie bez większego ćwiczenia, ale musisz się oswoić, musisz wiedzieć o co chodzi. Mhm. No i teraz ta gra była fenomenalna w tym znaczeniu arkadowego doświadczenia, automatowego. To jest właśnie to, po co jeszcze w dzisiejszych czasach ludzie chodzą do arkadów masz te wielkie przyciski, masz mega dynamiczną rozgrywkę, no bo co prawda to jest zależne od wybranej piosenki, ale lecą te nuty jedna za drugą, tu pokrętła, tam duży przycisk, tu mniejszy przycisk, rozgrywka od razu Cię wciąga. A jak zobaczyłem sobie na YouTubie nagrania z takich bardziej zaawansowanych piosenek, jak już naprawdę wprawieni ludzie grają, to tam się robi No co najmniej na miarę zaawansowanych piosenek w DJ Maxie z psp -ką plus te pokrętła, które są świetne i świetnie działają. Szkoda tylko, że kontroler, no przynajmniej ten, który odwzorowuje jeden do jednego doświadczenia arcade'owe, kosztuje jakieś 400 dolarów plus wysyłka. Poprawia Cię, kosztuje 500 dolarów plus wysyłka, bo zapomniałeś, że ten, na który patrzyliśmy, miał specjalne przyciski stworzone przez tą firmę, które są zamiennikami tańszymi, no. ale jest opcja dołożenia sobie oryginalnych przycisków Sanvy, Takich samych, jakie są między innymi w sensie tej samej firmy, która to tworzy przyciski do popularnych kontrolerów do bijatyk. To prawda. Więc dołożenie takich, które są też w prawdziwych prawdziwych arcade'ach do tej gry, kosztuje tam dodatkowe 100 dolarów. Powiedziałbym, że mój mózg po prostu wyparł takie informacje, ale obaj wiemy, że będę miał w tym roku bogatą gwiazdkę, więc liczę tygodnie. Są też, w sklepie, w którym patrzyliśmy, to był jakiś hongkongski tak, tak, tak. sklep. Sklep z Hongkongu. Game 2 bodajże, czy coś w tym stylu. Mm -hmm. Oferuje kontrolery do tych i innych gier rytmicznych i ogólnie chyba arcade'owych. Mm -hmm. I oferował też tańszą wersję, która miała obudowę bardziej prostą. Mniejszą. Tak, mniejszą, prostszą, nie, nie odzorowującą aż tak dokładnie tego arcade'u używającą właśnie zamiennikowych części stworzonych przez nich tańszych. I to kosztowało tylko 100 dolarów. Czy tam 120? 120, to tak, prawda. Więc to jest już rozsądna cena, aczkolwiek no nie wiemy ile wynosi wysyłka. No myślę, że możemy zakładać, że nawet przy tym mniejszym wysyłka to jakieś 40 do 60 dolarów. Mhm. Ale szczerze mówiąc, rozegrawszy trochę w, na tym kontrolerze, jestem skłonny zapłacić tyle, żeby mieć to faktyczne, automatowe doświadczenie. Zalinkujemy w show notesach y w notatkach. W, notatka. w opisie odcinka zalinkujemy jeden od filmik jakiś z tej gry, piosenkę, mm -hmm. bo widziałem i też jestem zachwycony. Tak. Nawet nie grałem w tą grę i tak rozważam też kupienie No tego ekonomicznego kontrolera, no ale to też nie są małe pieniądze. No tak, tak, tak. Ja też raczej wezmę tę ekonomiczną wersję. Szczególnie, że do gwiazdki mam czas rozkminić skąd ściągnąć skąd ściągać w razie czego części zamienne, bo nie chciałbym tego robić z Hongkongu. No tak. Tak, ale tak jak mówię, to jest właśnie to, po co ludzie chodzą do salonów gier. Gdyby, gdybym ja miał w zasięgu, nie wiem, pół godziny, nawet godzinę od siebie, salon gier, w którym mogę zagrać w coś takiego, to prawdopodobnie moją codzienną myślą nie byłoby wyjdę sobie pograć, tylko może czas już wyjść do domu. Mhm. No nie wiem, czy jestem aż takim pasjonatem, natomiast no, jeśli mogę mieć taki kontroler w domu i wyciągnąć go w każdej chwili, to 112, powiedzmy nawet te 150 dolarów nie jest aż tak straszną ceną. To jest mm. porównywalne z kontrolerem matkaca do Beattyk. Tak, no to jak za Arcade Stick, tylko jest dużo więcej zabawy i dużo mniej nerwów. No ale dużo mniej zastosowań, no bo takie Arcade Stick'a masz też zastosować do gier platformowych i innych tam... Arkadyjowych, wszelakich. No tak. Albo jednak gałki, gałka ośmiokierunkowa i przyciski to dość popularne sterowanie na automatach. No tak. Nie mogłem uwierzyć właśnie w cenę tego kontrolera, bo spodziewałbym się, że dosłownie cztery średniej wielkości kwadratowe przyciski, plus dwa duże prostokąty, plus dwa pokrętła i jeden przycisk startu no to nie jest zestaw który warunkowałby taką ogromną cenę. Ale z drugiej strony domyślam się, że trzeba płacić za ten arkaidowy feeling, o którym tak nawijamy. A, żeby takie rzeczy były w Polsce. Tak na co dzień. Pytanie jeszcze, ile kosztuje stworzenie takiego PCB płytki, czy innej tam mm -hmm. wnętrz które interpretują te pokrętła i przetwarzają na sygnał, który gra odbiera. Tak, masz rację. To jest, to jest jedna rzecz, która mi przyszła do głowy jako faktyczny koszt, bo nawet jeśli taka konstrukcja byłaby prosta, to nie jest ogólnodostępna. Mhm. Więc można sobie tam zażyczyć dodatkowe pieniądze. Zresztą nie tak. wiem, ile takich kontrolerów się sprzedaje. Możliwe, że jest ich na tyle mało, że wysoka marża jest jedynym sposobem, jakim w ogóle opłaca im się czas i pieniądze, które włożyli w zaprojektowanie tego. Tak, no pamiętajmy, że w ogóle gry wideo i sprzęt do gier wideo to jest towar luksusowy domyślnie. No a automaty to już w ogóle nisza. Tak, to jest szczyt już towarów luksusowych. No. Jest jeszcze jedna gra rytmiczna, o której sobie przypomnieliśmy, przeglądając te kontrolery. To prawda. Jubit. Ponieważ okazuje się, że ta firma, o której mówimy, ten sklep oferuje również kontrolery do Jubita. Jeśli nie wiecie, jak wygląda Jubit, to wygląda to tak, że macie siatkę 4x4 bodajże kwadratów. Więcej nawet, wydaje mi się. Chociaż może być 4 na 4 Tak faktycznie. mi się wydaje. Pod to jest, wkładacie monitor i ta siatka, yy, przyciski, jakby każdy taki kwadrat przezroczysty jest jednocześnie przyciskiem. I gra tak. polega na tym, że ekran wyświetla nam, który z tych kwadratów mamy kliknąć w rytm muzyki. Mhm. a jak go klikamy to dzieje się tam jakieś niesamowite animacje, wizualizacje I po prostu stuka się to i oglądanie tego jest nawet nie grałem nigdy w to, nie widziałem na żywo ale samo nagrywanie nie wiem, oglądanie mhm. filmików z automatów rozpala wyobraźnię mega Tak. a mamy jednego znajomego który miał okazję grać i potwierdza że, że, że jest się czym jarać tak ja nadal będę obstawiał przy tym, że z tego co udało mi się doświadczyć w klimatach automatowych, najfajniejszym doświadczeniem nadal jest gra oparta o Fist of the North Star znane w Japonii jako Hokuto no Ken czyli Punch Mania albo Fighting Mania gra ma kilka tytułów zależnie od regionu. To, to jest coś co Pragnę kiedyś w życiu postawić sobie w domu, bo mamy automat z poduszkami, które wysuwają się też tak jakby do rytmu, tylko do rytmu walki wzorowującej sceny z anime. No i oczywiście jak taka poduszka się wysunie, działa trochę jak packa treningowa. Musimy w nią uderzyć ręką. Nie muszę mówić, że jest to... Bardzo fajne doświadczenie, można się naprawdę wyżyć i natrenować na takim automacie. Mhm. Miałem okazję tylko przez jeden dzień grać, ale spędziłem cały ten dzień nawalając w poduszki. Mhm. No I to by było na tyle, jeśli chodzi o wspaniałe moje doświadczenia rytmiczne z Kopernikonu, który na notabene był całkiem udanym konwentem, nie powiem, że nie. Druga gra, do której jeszcze zdążyłem przysiąść w ciągu ubiegłego tygodnia, to był Dragon Ball Xenoverse. Pragnę podkreślić, że jak to ja, przez cały ubiegły tydzień grałem we wszystko, co wymieniłem przy ostatnim podcaście, bo rozbijam swoją uwagę na kilka gier i zazwyczaj żadnej z nich nie zdążę skończyć tak na szybko. Chciałbyś na temat któryś z nich dodać? E, w sumie to niewiele. W Digimonach po spędzeniu 37 godzin wyfarmiłem swojego pierwszego od zera zrobionego Digimona na poziomie Ultimate, czyli drugiej ewolucji, co oczywiście mógłbym zrobić dużo szybciej, gdybym przeszedł dalej z fabułą, ale ponieważ na wczesnym etapie w jednym z pierwszych dungeonów pojawił się Digimon, którego bardzo chciałem wyewoluować, no to już nie miałem cierpliwości przechodzić, tylko musiałem od razu farmić, farmić, farmić, łączyć, łączyć, łączyć, farmić, farmić, farmić od nowa, aż w końcu ten wspomniany maksymalny level urósł na tyle, że mogłem go dwa razy ewoluować. Grałem w Team Hospital, ale akurat z tych gier, o których wspominałem wcześniej, utrzymał mnie przy sobie najkrócej, bo zdenerwowała mnie, a w zasadzie nie pasowała mi praca kamery. Może trudno mówić o pracy kamery w tego typu grze, no bo kamera jest statyczna, ale przeszkadzał mi poziom przybliżenia, jaki był wykorzystany w tym hospitalu. Powiedziałbym, że kamera jest trochę za blisko i obejmuje maksymalnie dwa góra, trzy pomieszczenia z szpitala. A ponieważ zarządzać musimy całym szpitale, to bardzo szybko już po wybudowaniu tylko kilku podstawowych pomieszczeń trzeba cały czas lecieć do przodu, do tyłu, wracać, kontrolować wszystko. Czy to można potraktować jako poziom trudności i zabawę z tym, że trzeba faktycznie tak dużo latać i domyśleć się na co trzeba patrzeć? Powiedziałbym, że jest to zabieg celowy, także dlatego, że dzięki temu, że mamy duże przybliżenie, to jednak dużo łatwiej jest dostrzec jednak całkiem szczegółowe jak na tamten okres modele postaci są bardzo kolorowe, w takim stylu trochę kreskówkowym utrzymane, ale też jest to urok tej gry, jest to zdecydowanie mocny aspekt szaty graficznej. Więc jest to zabieg celowy, ale nie przemawia to do mnie, dlatego że właśnie bardzo szybko trzeba ogarniać dużo i przez to trzeba dużo majtać kamerą, a jak tylko coś opuszcza kamerę, to też trudniej o tym pamiętać. Natomiast pomyślałem o tym, jak rozwiązać ten problem, bo nadal chciałem grać w jakiegoś thema albo no Tycoon jakkolwiek i przypomniałem sobie o świetnej grze która miała fenomenalną konwersję na PSX i był to Theme Park w wersji amerykańskiej tytuł to był Sim theme, theme Park a w wersji europejskiej mieliśmy Theme Park World świetna gra która ma wszystko to czego oczekiwałbym od tego gatunku wiesz mm. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, ponieważ zarządzać mamy, jak tytuł wskazuje, parkiem rozrywki, kamera jest od razu w dużo większym oddaleniu, tak żeby nam pokazać no, wszystkie te ścieżki, wszystkie te atrakcje, które stawiamy, sklepy itd. Nie brakuje w niej mikro-managementu zarządzania na niskim poziomie, bo trzeba ustalać jakość produktów, jakie oferujemy w sklepach, zarządzać dokładnie ile osób wsiada na daną przejażdżkę, jak długo trwa podróż, wyznaczać strefy patrolowe dla naszych strażników i różne takie najdrobniejsze szczegóły są do dopilnowania. Mhm. Ale jedna rzecz, oprócz tej kamery, która bardzo do mnie przemówiła, a o której wcale nie pamiętałem, to jest tryb kampanii. Zazwyczaj tego typu gry mają są zrobione w tonie takiej piaskownicy. Owszem, masz pewne zadania, a na pewno masz jakieś, jakieś opcje game overowe, można przegrać, ale na początku najważniejsze, co Cię interesuje, to żeby nie przegrać, a potem to już utrzymać to, co Ci się udało wybudować. No i w miarę możliwości rozwijać. W Theme Parku jest inaczej. Masz konkretne cele, na początku przynajmniej dosyć proste, na przykład utrzymać się w biznesie przez rok, albo mieć określoną liczbę odwiedzających na miesiąc. Ale w ramach, jak udaje Ci się spełniać te wszystkie cele, dostajesz w nagrodę bilety, które są walutą, za którą możesz kupić podróż do zupełnie nowego parku tematycznego. Mm -hmm. Zaczynasz w parku o tematyce prehistorycznej, mamy jakieś tam wielkie dinozaury, jakieś małpy i tak dalej, ale potem są kolejne i trzeba je budować od nowa i sprostać zupełnie innym celom. Dlatego to jest fajne, bo cały czas masz ten motor, żeby spróbować czegoś nowego, żeby przejść dalej i wiesz, że ten park, który teraz budujesz, to jest taka jedna sesja w dużej kampanii, co bardzo mi ułatwia utrzymanie się przy takiej grze. No. I teraz mogę spokojnie przejść do Dragon Ball z mm -hmm. o którym w zasadzie będzie krótko. Bo... Najpłynniejsze przejście. <laughs> Cicha. Przejść do Dragon Ball Zinoversa, o którym będzie w zasadzie krótko, bo zdążyłem tylko ugryźć trochę tę grę, mm. ale już od samego początku bardzo mi się spodobała. Dragon Ball Zinoverse jest tytułem już mającym ile? Dwa lata? Coś takiego? Dwa albo trzy lata? Wydaje mi się, że dwa. I jest innym podejściem do serii Dragon Ball. To jest bijatyka 3D od Bandai Namco, prawda? Jest to gra od Namco Bandai, Albo w sumie teraz to już chyba faktycznie Bandai Namco. Pamiętam, że oni przechodzili jakąś zmianę. Mhm. Jest to na pewno gra od tej firmy, ale nie powiedziałbym, że jest to bijatyka 3D. Powiedziałbym raczej, że Dragon Ball Xenoverse wpisuje się w nurt action rpg mhm. I to jest to, czego Dragon Ball bardzo potrzebuje. Mieliśmy fajne action rpg na Game Boy Advance. To, ta, to była ta seria Legacy of Goku które były solidne, ale też ograniczone trochę charakterystyką platformy. Bardzo mało z nich pamiętam, mimo że grałem. No Dużo w nich było takiego po prostu no, łażenia, klikania w jeden guzik. Taka Zelda tak naprawdę. No. Tylko ze skinem Dragon Ball'a. A to brzmi fajnie akurat. Mhm, te gry były naprawdę fajne i przyjemnie się w nie grało. Ale Xenoverse oferuje coś więcej. Xenoverse oferuje Coś, co na screenshotach wyglądałoby prawie jak rozgrywka z serii Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Więc mamy tę kamerę bardzo dynamiczną, trójwymiarowe poruszanie się po mapie, wielopoziomowe, owszem, walki w powietrzu, walki na ziemi, wykorzystywanie różnych ataków fizycznych, energetycznych, klejenie z tego kombosów, ale to jest że tak powiem, gameplay zasadniczy. Zasadniczym gameplayem faktycznie jest bicie się, ale bijesz się po to, żeby rozwijać swoją postać. Masz normalnie punkty doświadczenia, za punkty doświadczenia dostajesz skill pointy, które rozbudowują postać i co ważne, możesz ją sobie od samego początku stworzyć. Nie grasz żadną ustaloną postacią, gra ma zupełnie oryginalną fabułę stworzoną na jej potrzeby która oczywiście, jak w każdej grze Dragon Ballowej, i tak przepycha Cię przez wszystkie wydarzenia znane z serii. A jaki jest najbliższy przykład, jaki mi przychodzi do głowy? Jakieś... A... Hmm, nie, nie przychodzi mi żaden. Myślałem o Władcy Pierścieni, ale jednak ta trzecia era to była trochę inna gra. No tak. To ta było jednak dość oryginalne wydarzenia, tylko splatające się z więc Nie przychodzi mi do głowy żadna gra, Ale wydaje mi się, że kiedyś było sporo takich, które właśnie były na tej zasadzie, że wydarzenia z, z, z jakiegoś tam filmu, serialu czy coś, tylko że wkładamy w to dodatkową postać i udajemy, że pasuje, świetnie. Mm -hmm. Mm -hmm. No i że to to samo. Tak, to jest coś takiego. W wersji jest to bardzo zgrabnie rozwiązane, jak na Dragon Ball'a, bo... Okazuje się, że równolegle z wydarzeniami serii, które znamy i lubimy, istnieje sobie taki światek, tak jakby wyrwany z czasoprzestrzeni, którym sobie zarządza jakaś tam bogini czasu. I jak się okazuje, ups, ktoś, jakiś niedobry, przebrzydły, zły podróżuje w czasie i psuje nam wydarzenia. No oczywiście psując przeszłość, psuje teraźniejszość, przyszłość i wszystko. I nasza postać, ta, którą tworzymy od zera, jest członkiem Patrolu Czasu i ma ambitne zadanie odwiedzić wszystkie kluczowe momenty z Dragon Ball'a i pomóc bohaterom wygrać tak, żeby one się potoczyły zgodnie z, ze znanymi już wydarzeniami. O, jak w tej kreskówce kartonety no Oczk Strażnicy Czasu z tym robotem i tym dzieciakiem, o to? Ja nie wiem, o czym mówisz. <laughs> Wiem, że to wyklepane motyw, ale to było pierwsze, co mi przyszło do głowy. Tak, ja podkreślę, że jak na Dragon Ball'a to jest zrobione bardzo zgrabnie, bo Dragon Ball już miał ten motyw. Jedna z postaci się przenosiła w czasie po to, żeby naprawić wszystko, więc to jest po prostu rozbudowane. Eee, dlaczego jest to fajny motyw i dlaczego jest to moim zdaniem fajne podejście do Dragon Ball'a? Dlatego, że dostajemy bardzo dużo tego samego. Mamy rozgrywkę, która bardzo przypomina tego budokaja, chociaż jest uproszczona i trochę mi się to nie podoba. Ten bijatykowiec we mnie się odzywa. Ale jednocześnie możemy sobie polatać, możemy spotkać w ramach różnych questów czy łażenia chociaż po tym miasteczku um, znane postaci, pogadać z nimi, uczyć się od nich. No i koniec końców, nawet jeśli jest niewiele gniazd, w które możemy włożyć umiejętności, których się nauczymy, te najróżniejsze ataki, Powiedziałbym, że tego brakuje grze najbardziej. Powinno być więcej gniazd i powinniśmy móc więcej ataków wykorzystywać w ramach jednego ustawienia. No ale jednak możemy zrobić tę postać taką, żeby nam się podobała. Mamy dużo opcji i to jest wciągające. To jest taki typowy MMORPGowy gameplay, gdzie robimy sobie questa, żeby odblokować umiejętność, żeby z niej korzystać w następnym questie i robimy kolejnego questa. Jestem na razie, tak jak mówiłem, w miarę na początku. Zrobiłem może ze dwa chaptery, ale... A, jestem gotów, żeby grać dalej. No. I to zamykałoby segment, w którym ja mówię o grach, w które grałem. A w jakie gry grałeś Ty? Teraz to ja mam kilka tytułów, o których powiem mało. Na początek powiem o dwóch grach, które grałem w tym tygodniu na moją ulubioną konsolę PlayStation Vita. Pierwszą z nich jest Need for Speed Most Wanted z 2012 roku. Hmm. I szczerze mówiąc wziąłem je na ślepo. W ogóle się, nie jestem fanem samochodówek, jedyną, którą tak naprawdę lubię jest Burnout Paradise mm -hmm. i poprzednio Must Wanted, mm -hmm. które jakoś akurat w tym momencie wyszło, kiedy miałem, byłem chyba odpowiednim, idealnym targetem do tego typu gier. Mm -hmm. Więc nie mam pojęcia ani jak bardzo się różni od wersji na, na duże konsole, ani czy jak się różni od innych Need for Speedów. I ogólnie od innych ścigałek. Zacząłem od tego, że powiedziałem, czego o tej grze nie wiem. Aha. To nie jest chyba dobry sposób na mówienie o grach. Nie, nie, nie. To bardzo dobrze opisuje nam ramy, w których będziemy się poruszać. Mhm. Wiesz, to jest takie naukowe podejście. Hmm. Chcę się skupić na jednym. Znaczy, generalnie mhm. formuła tej gry wygląda tak, że jeździmy sobie samochodem po otwartym mieście i dowiadujemy się, że możemy sobie wchodzić w inne samochody, jeśli je zobaczymy. I Myślę, że po prostu się, wchodzimy samochodem w samochód? Czy, czy jest to gra romantyczna samochodowo? Oh. Oh. nie wyjść z garażu przepraszam wiesz, że jesteś moim jedynym karburatorem nie znam części samochodowej która miałaby dłuższą nazwę nie znam żadnej części samochodowej oprócz silnika nie czekaj, akumulator jeszcze no, nie tak źle ze mną. Wycieraczki są częścią samochodu? Wycieraczki są częścią samochodu. Super. Każdy samochód ma wyścigi przypisane do siebie, które możemy robić tylko tym samochodem. Oprócz Aha. tego mamy jakieś, które możemy robić dowolnie wybranym przez siebie. No i musimy dojechać na miejsce startu, trzymać jednocześnie hamulec i gaz. O. I się... Aha. Żeby zacząć wyścig. Rozumiem. I zaczynamy się ścigać. Są tam różne tryby. Jest tryb, w którym musimy... Mamy podaną jakąś trasę, mhm. musimy ją pokonać i w tym czasie utrzymać jak najwyższą prędkość. Mhm. I gra potem, zależnie od tego, czy utrzymaliśmy, który jakby próg przekroczyliśmy, daje nam odpowiednie nagrody. Mamy tradycyjne wyścigi, w których po prostu musimy zająć odpowiednią pozycję i zależnie od tego, na którym miejscu kończymy, dostajemy odpowiednie nagrody. Te nagrody to są elementy, którymi możemy tuningować w samochód, albo Aha. jakieś punkty, które zwiększają naszą, nasz prestiż. No właśnie, właśnie, o to miałem pytać. Po co się ścigać w sensie, co robią nagrodę? Znaczy ja się ścigam dla frajdy. Szczerze mówiąc, bardzo małą mało grę, na dopiero uh -huh. godzinkę, uh -huh, uh -huh. więc jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, czy się zacznę zagłębiać. Na razie traktuję tę grę jako na zasadzie, że po prostu odpalam, wybieram najbliższy mi wyścig, jadę do niego, jadę, i patrzę, czy już mój autobus, którym jadę w prawdziwym świecie, dojeżdża mhm. na miejsce, i czy muszę przerwać moje jechanie w wirtualnym samochodem? O rany. Na ekranie mojej wite. Rzeczywistości się przeplatają. No, żyjemy w erze VR w końcu. No tak. Nie, nie, nie, to jest rok, w którym VR się zaczął. To jeszcze nie jest rok VR. Mhm. Rozumiem. Jedno, co muszę powiedzieć o graniu w grę tego typu na ekranie Vita jest to, że co prawda Vita ma najlepszy ekran wszechczasów OLED-owy, po prostu z kolorami tak pięknymi, że piękniejszymi od rzeczywistości. Vita. Natomiast ma dość niską rozdzielczość. Ups. I to jest problem, kiedy gramy w grę typu ścigałka, gdzie poruszamy się z prędkością mm. 200, nie jestem pewien, czy kilometrów, czy mil na godzinę. no. Nie, nie jestem pewien, w czym to się wyświetla. W każdym razie dwustu. I... Czy, czy rozdzielczość jest tak słaba, że nie możesz przeczytać, co jest napisane na kilometrometrze? Rozdzielczość jest tak słaba, że kiedy jadę z ogromną prędkością, to nie widzę za bardzo obiektów, które wyłaniają się przede mną. A. I Jadę sobie tą ulicą i myślę sobie, że no muszę jechać mniej więcej prosto. No i kiedy tak pędzisz, to na przykład wpadasz w mur albo ewentualnie... Zjeżdżasz nie, na nie tą drogę, którą chcesz. Jakby no zjeżdżasz tak. na tą linię. No tak, nie no linię, tak. jak to się nazywa po polsku. Pas. Na nie ten pas, na który chcesz. Tak. Tacy z nas. Fajnie, nie no. wolno nie być fanem motoryzacji. Od trzech tygodni dojeżdżam do pracy i z powrotem z moją dziewczyną, więc dowiedziałem się bardzo wiele o jeżdżeniu samochodem po mieście, głównie, że mi się to nie podoba. <laughs> No więc no jest to fajna gierka, no bo ścigałki to fajne mhm. gry do grania na w przenośnym, jako że no wyścigi są krótkie, No tak. więc jeśli muszę nagle przerwać, żeby nie wiem, wstać albo żeby wysiąść, albo żeby się gdzieś przesiąść, no to nie jest to żaden problem. No tak. A jednocześnie mogę sobie też pojeździć po mieście, co mogę przeżyć w ogóle w dowolnej chwili. Jest dość chillowe, nie, nie mhm. wymaga tam za dużo jakiegoś skupienia i zaangażowania. Tylko mówię, no problem w tym, że tych tras nie widać dobrze i nie wiem na ile to jest kwestia właśnie tego, że gram na tak małym ekranie z tak niską rozdzielczością i po prostu mm -hmm. nie widzę rzeczy, które bym widział na, na większym ekranie, czy po prostu jestem beznadziejny w tego typu gry i jeżdżę za szybko i, <laughs> i po prostu jest normalne, że muszę tą trasę pokonać kilka razy, żeby się nauczyć, w których miejscach są te przeszkody, mm -hmm. których muszę unikać. No to dwa zdania ode mnie. Po pierwsze zawsze musisz jeździć szybko. Bo na tym polegają ścigałki, hmm. będę w to wierzył. Hmm. Ale po drugie, czy w tej grze w trakcie wyścigu nie masz minimapy, którą mógłbyś się sugerować? No masz, no ale tam mapa jest jak sądzę, wskazuje mała. No Więc ta. wiem, w którą stronę na przykład, no właśnie o to chodzi, że nie widzę na przykład, w którym miejscu trasa zaczyna się rozdzielać. Aha, aha. Widzę, że o, gdzieś tutaj będzie rozdzielanie się trasy, ale nie widzę, że to już w tym miejscu, że to już tutaj muszę unikać murku no rozdzielającego. Tak. No i no, a takich przeszkód typu Murki, tego typu w ogóle nie widać. Rozumiem, rozumiem. Most Wanted był wydany na Vita, czy to jakaś, czy to jakaś emulacja, konwersja, czy coś? Nie, to jest gra z 2012, taka mamy gier, nie da się emulować na Vita. Aha, rozumiem. Na, jedyna emulacja na Vita jest z PSP mhm. i z PlayStation 1. No tak. Właśnie... Jak jest z arcade'owością w tej grze? Czy ona jest bardziej takim symulatorem, czy bardziej taką rozwałką, frajdą? Pytam, bo jako nie fan wyścigówek jestem w stanie docenić zabawę, która płynie z takiego na przykład wspomnianego Burnouta, albo chociażby kompletne szaleństwo, jakim jest Wipeout. No o tym właśnie miałem mówić i problem w tym, że no... no to jest ten problem, o którym wspominałem, że ja nie gram w duży wyścig... Jestem ja gram dużo ścigałek. Grałem w Burnout'a, grałem w Need for Speed Most Wanted poprzednie i z tych dwóch tak grałem jest bliżej Most Wanted poprzedniego, no, ale w mhm. nim też przecież było rozbijanie się, też było tam kasowanie przeciwników. Mhm. Z tego, co pamiętam. No, na pewno mhm. jakiś tam rodzaj spychania z dróg był. Mhm. Było to w miarę arcade'owe, natomiast nie jest aż tak arcade'owe jak Burnout. Aha. Myślę, że to jest taka najlepszy obraz, jaki jestem w stanie wyrazić. Nie, nie mając ekspertyzy w tym gatunku. No tak. I tak już za dużo gadam, bo chciałem powiedzieć o tym bardzo szybko, że właśnie <głos> jak to się gra na Wicie w grę z takim rozdzielczością i takim ekranem, bo podobny problem mam z Rayman Origins, które też wyszło na wite. Mm. I podobnie właśnie w nim miałem wrażenie, że te wszystkie elementy są strasznie małe. Że ciężko mi się jednak oceniało odległość skoków, mm. ciężko mi się oceniało, na jakim elemencie platformy jestem, odległość od przeciwników, w jakim w jakim stadium jest moja postać. Nie byłem w stanie w ogóle ocenić po animacji, czy, czy on ląduje, czy mam teraz jakąś animację, której nie mogę przerwać, czy już jestem, w którym stadium ataku jestem. Trochę przesadzam. Nie Jest tak, że kompletnie nie byłem w stanie. Ale zastanawiam się, czy, czy właśnie, czy to jest mój problem, czy za wiele oczekuję, że po prostu to nie ma żadnego rozwiązania. Hmm. czy Może dałoby się jednak Sprawić, żeby te wszystkie elementy były trochę wyższe, żeby kamera była jednak trochę bardziej zbliżona na wicie. Vicie. w demo, więc nie wiem jak mm -hmm. wygląda, jak wyglądają projekty poziomów. Może się okaże, że po prostu, że kolejne poziomy polegają na tym, że musimy widzieć bardzo duży obszar, bo inaczej nie, nie mielibyśmy pełnego obrazu i nie bylibyśmy w stanie się domyślić, gdzie mamy iść i tak dalej. Ale pierwsze wrażenie miałaś takie, jakby ta gra nie była do końca przemyślana pod kątem wydania jej na PS Vita. Znaczy podejrzewam, że nie była. Mm -hmm. Chociaż... To jest ciekawe, bo dodali pewien feature tylko dla WITY. Aha. Polega on na tym, że pewne y, y, y, punkty do zbierania są w balonikach. I hmm. te możemy zbierać, dotykając je na ekranie dotykowym. Aha. I wydaje mi się, że one były też normalnie w dużej konsoli, tylko po prostu można je było zebrać tylko normalnie. No tak. Nie jestem do końca pewien. Wiesz, pytam, bo miałem okazję zagrać w starsze Raymane. Na PSP-ku przez emulację PSX-a i o ile samo jakieś rozmycie ruchu czy tego typu rzeczy, które wynikały ze specyfiki ekranu PSP-kowego nie było jakieś bardzo doskwierające, o tyle coś mi nie pasowało w tych grach. Coś sprawiało, że trudniej się w nie grało, mniej przyjemnie niż kiedy było to na dużym ekranie podpiętym bezpośrednio do PSX-a i zastanawiam się czy nie chodziło właśnie o to, że tak nie do końca byłem pewien co widzę. Kiedy się, faf, kiedy się jerałem tym, że wow, kupiłem sobie Witkę, będę wszystko grał na widzie, to w ogóle nie przewidziałem, że to może być problem. Pomyślałem, że e, na pewno nie jest tak źle. No, trzymam ten ekran blisko oczu, więc więc będzie okej. Okay". No i okazuje się, że no, po pierwsze nie zawsze trzymam, bo jednak ręce się męczą i fajnie trzyma opierać je na kolanach. No tak. Z drugiej strony też, że, że to nie jest po prostu wygodne, że to nie jest w żaden sposób naturalny i że to wcale niekoniecznie pomaga. No tak. Że jednak jak ten ekran jest tak blisko oczu, to, to w to to tworzy z kolei kolejne problemy. Mm -hmm. <laughs> Czemu ja to sobie robię? Czego ty chcesz? To są dwie gry, o których chciałem powiedzieć szybko. Grajmy jeszcze jedną, grę na innej platformie mobilnej. Ace Attorney Spirit of Justice. Aleś ty eklektyczny. Nie mam tej platformy, pożyczyłem ją od kolegi. Aha. Jestem bardzo mu za to wdzięczny, że zgodził się, bo jestem fanem tej serii, ale no jednak nie chcę kupować 3DS-a dosłownie tylko dla Ace Attorney Dual Destinies i teraz Spirit of Justice. E to. Na 3DS-a jest bogata biblioteka ciekawych gier. Dla ciebie. Ja bym mógł grać w samą kontynuację Namco X-Kapką, jakkolwiek ona się na 3 ds nazywa. <laughs> no, e, zagrałem dopiero, jestem w trakcie drugiej sprawy. I wydaje mi się, że w tej chwili wydaje mi się, że podoba mi się trochę bardziej od, od Dual Destinies. Generalnie ta gra ma taki. Dual Destinies wydawało mi się, że dużo bardziej było w takim tonie pamiętasz to z poprzednich części, Aha. a tutaj starają się jednak zrobić coś oryginalnego. Mamy Aha. wątek tego, że Phoenix jest w obcym kraju, kraju, o. w którym y, religia, kraju jak to się nazywa, kiedy religia rządzi? No, teokracja. Teokratyczne, Teokratyczny. w którym sądownictwo jest oparta o tym, że tam w ogóle nie ma y, adwokatów obrony, <grym> w sensie w obronie, no. tak? są tylko prokuratorzy, a cały sąd opiera się na tym, że przychodzi pani, która ma zdolność y, przyzywania ducha zmarłego, zmarłej ofiary Aha. i pokazanie jej ostatnich wspomnień. Aha. Co jakby w, w, w, w grze jest to pokazane w taki sposób, że nikt tego nie bierze pod wątpliwość. Że to nie jest tak, że ona to widzi przed oczami i tłumaczy, tylko że wszyscy to widzą na jakiejś tam tafli wody, czy w powietrzu, czy Aha. nie wiem jak to powiedzieć. I następnie ta pani interpretuje co zobaczyła. Czyli na przykład, że o, tutaj widzimy, że ofiar, że ten oskarżony zamachnął się nad głową, a po chwili ofiara poczuła ból Aha. I, i umarła. Więc pod tym myśli, że no to oczywiste, że ten oskarżony zabił tą ofiarę. No i pojawia się Phoenix i tam zaczyna mówić, że a, zastanówmy się, czy na pewno nie widzieliśmy momentu uderzenia, mhm. ten moment, w którym bo tam zgasło światło, moment, w którym pojawił się ból, nie do końca współgrał z momentem, w którym został, w którym z, wymach mhm. się skończył. No to i w tym kierunku szła pierwsza sprawa, druga sprawa dzieje się, podobnie jak w Dual Destiny skierujemy kilkoma postaciami, Aha. więc w drugiej sprawie kierujemy Apollo z czwartej części Apollo Justice. Mhm. I jest fajnie, bo na razie mi się... Dual Destiny zgrałem już trochę czasu temu. Odkąd skończyłem Dual Destiny, zagrałem też w dwie inne serie vn w Zero, Tiny, w Zero Escape mm -hmm. i w Danganronpa. I Danganronpa, jak już zdarzyliśmy wspomnieć w poprzednim podcaście, jest jedną z moich ulubionych marek w ogóle w tej chwili. Mm -hmm. Więc jestem mega zafascynowany jej ideami, grami, w ogólnie całą są też light novelki, anime, które mm. w tej chwili leci, szykuje się kolejna gra i ta gra też ma sprawy sądowe, tylko, że trochę inaczej raczej zorganizowane, ale też jest ten wątek, że mamy wypowiedzi, w których musimy jakby wytykać nieścisłości, sprzeczności. Mhm. Mm co jest jakby główną mechaniką w Ace Attorney serii. No i więc mówię, odkąd zagrałem w Dual Destiny, zagrałem też w te dwie serie. Mhm. Mm i mimo to nie wiem, czy może dzięki temu mam świeższy odbiór tego Spirit of Justice, czy może hmm, czy może po prostu ona jest faktycznie lepsza od tego Dual Destiny's, ale mam wrażenie, że robi coś nowego, że jest po prostu dużo lepiej napisane, że wszystkie te idee są świeższe. Na razie mi się podoba. Przy czym mówię, dopiero zacząłem. Więc mm -hmm. myślę, że jak skończę, to wrócę do tego tematu. No tak. O, ostatnia gra, o której chciałem wspomnieć. To jest Aha. ciekawostka. Gra nazywa się What if Adventure Time was a 3D anime? I to jest fanowska gra. Fanowska. Fanowska, która chyba zebrała pieniądze na Patronie albo na Kickstarterze. Aha. To jest o tyle fascynujące, że no to, to, to, aż po prostu nie jestem w stanie uwierzyć, że ta gra jeszcze nie dostała listu od karty Network, że proszę przestać. DMCA. Bo no ta a. gra... Zżyna po prostu używa pos wyglądu postaci, używa mm -hmm. muzyki z serialu, albo przynajmniej bardzo podobnej. Używa używa dźwięków z serialu. Używa oh. tych ty głosów, nagrę głosów postaci. Używa oczywiście ich ubioru, jakby nie ma, nie kradnie jakby grafik, ale, bo używa grafiki trójwymiarowej, ale wszystko jest jakby, postaci mają te same stroje, są w trochę innych stylach. To właśnie 3 anime. No tak. Więc postaci żeńskie są bardziej y, zaokrąglone, są też bardziej wyuzdane, jest mnóstwo mm. jakichś zboczonych żartów, no bo free anime. Mm, ha, mm, ha, mm, ha. Gra łamie bez przerwy czwartą ścianę, jest... Y... No i tylko, że ta gra jest zaskakująco jakby dopracowana, przemyślana. Okay. To jest po prostu bardzo dziwne, bo to jest taka prosta gra o, o lochach i Taki mm -hmm. action-erpek nazwijmy to. Przy czym nie ma tutaj mm -hmm. rozwijania postaci. Ech. Ale jest zbieranie. Erpek w tym sensie, że, że są jakieś questy, misje, że masz zamknięty obszar, że jednocześnie sobie gadasz z postaciami, a te też się bijesz z potworami. Mm -hmm. Ale wszystko opiera się zdobywasz też lepsze przedmioty. Mm -hmm. Możesz zdobywać jakieś tam żetony z potworów, które potem możesz wykorzystać do kupienia. W tej grze tylko jednego przedmiotu, masz eliksir sobie kupić leczący, leczący. Tak? Mm -hmm. możesz zdobyć lepszą broń, masz pasek życia i no i tak, ale poza tym, no i ta gra jest dość zwarta, bo jest krótka, ja w nią pograłem chyba niecałą godzinę i ona nie jest jeszcze dokończona, nie ma tam między walki Aha. z ostatnim bossem. Ta gra jest dostępna za darmo, to jest mhm. demo w ogóle, to jest public alpha, czy Rozumiem. coś w tym stylu. Public alpha, naprawdę. Ale są tam już takie rzeczy jak alternatywny świat, w którym, do którego możemy dotrzeć, który jest sekretem, mhm. ale jeśli się domyślimy jak tam dotrzeć, to wszystkie postaci zmieniają swoją płeć i to okay. jest, nie wiem czy widziałeś odcinek Adventure Time Fiona and Cake nie, no to dużo Adventure Time mnie był taki odcinek Adventure Time który polega na tym, że jedna z postaci napisała swoje fanfiction, w którym y, wszystkie postaci z, jakby z Adventure Time zmieniły swoją płeć i są mhm. po prostu oddzielnymi postaciami, które mają jakieś tam swoje własne związki są z jednej strony podobne jeśli chodzi o wygląd i osobowość ale jednak trochę inne mhm. i właśnie możemy wejść do świata w którym po prostu jest oddzielny. Mm -hmm. I tam ma swoje własne przedmioty, swoje własne questy. To jest ten sam świat, ale zmienia się kilka przedmiotów i kilka postaci. Jasno. I to jest tyle z grubsza. <śmiech> no i tak jak mówię, to co mnie zaciekawiło, to że ktoś zrobił tak dopracowaną grę, że Cartoon Network jeszcze im nie kazał przestać. Zwłaszcza, że generalnie jak powiedziałem o tych uzdanych żartach i tym, że postaci tak wywalają tam piersi z wielkimi dekoltami co mega zaokrąglone i tak dalej. Ale poszło nawet o krok dalej, uh -huh. bo jednym z sekretów w grze jest to, że jeśli zgasimy światło w jednym pomieszczeniu, uh -huh. to nasza postać zacznie świecić latarką. Jeśli świecimy tą latarką na fanarty uh -huh. postaci, które normalnie są tam, powiedzmy, lekko e, seksowne. Erotyczne? Właśnie nie są erotyczne, bo nic nie pokazują. Okay. Ale jeśli zaświecimy na nie latarką, to nagle stają się rozebrane i... Wspaniale. Ale oprócz tego ujawniają też wskazówki, które są nam potrzebne do odkrycia jakiegoś sekretu. Moim marzeniem jest podziwiać obnażoną księżniczkę balonową. Czuję się dziwnie grając w tą grę. Czuję się... To, jest, to mnie fascynuje, że coś takiego istnieje, że ktoś postanowił, że poświęci tyle czasu i tyle pracy na stworzenie tego typu właśnie gry. Że cała ta idea, że to jest tak absurdalna idea. Wyśmy ten serial dla dzieci i zróbmy z niego trójgrę w, w stylu, tam nie wiem, Zeldy, ale z, z, z trójwymiarowej Zeldy, ale z, z dialogiem w stylu na jakich największych klisz, takich wyobrażeń przeciętnego człowieka o anime. Mm -hmm. I, I zróbmy to. I, I jeśli chcecie im pomóc, to możecie mi dać pieniądze, żebym mógł więcej czasu na to poświęcić. A Cartoon Network albo tego nie zobaczyło, albo zobaczyło i pomyślało no, nie mamy z tym problemu. No Ale patrz, to jest <laughs> bardzo proste. Sieć ci koleś, albo laska, nie wiem. I Też myśli sobie wiem. hm, mam takie fajne fanfiki, gdyby one tylko były grą. A potem gdzie zrobić z tego grę? Zróbmy pauza. Tak, to Bo... jest dobry moment. I wracamy po przerwie z newsami. Tutururu. Tatarato. Tataratatatatatatata. tatara. No dobra. To nie był news, to było scenie jak To był freestyle kot na mikrofonie. W się nie mieści. Co jest dalej? Dalej? Więc nie powiem wam, jest taka firma, która tworzy gry. Nie powiem wam jej nazwy, bo się boję, że mnie pozwolą. Ja nie będę jej podawał, bo też się boję. Wiem, że jest to, jest to firma, która opiera się o funkcjonalności typu digital i preferuje akcje typu homicide. Więc ta firma tworzyła gry. To jest, to jest akurat developer. Owszem, firma ta zasłynęła. Z jednej konkretnej akcji, mianowicie po tym jak Jim Sterling, znany youtuber, człowiek, który świetnie dziennikarz operuje growy. Patreonem i dziennikarz growy, owszem, nie, ja bardzo lubię Jim Jimquisition, nie ukryję, Jim Sterling opisał ich grę Slaughtering Grounds. Opisał to w typowo swoim stylu, z dużą ilością wulgaryzmów, z bardzo bezpośrednim komentarzem, wprost krytykując wszystko, co w tej grze było nie tak, a nie zagrawszy w tę grę, opierając się tylko na tym, co zobaczyłem na YouTubie, stwierdzam, że dużo z nią jest nie tak. Mhm. Pan deweloper raczył w odpowiedzi na to po pierwsze strzelić DMCA claimem. Który odróżniam od cease and Deceased letter. Tak, wracając do poprzedniego motywu, zanim ktokolwiek nam wytknie błąd. Mm -hmm. e, I eksplodował od razu, wypuszczając filmik Jima Sterlinga z nałożonymi przez siebie komentarzami. Ktoś z tej ekipy, z tej ekipy producenckiej, nałożył wulgarne, krytyczne komentarze odnośnie Jim'a Sterlinga i tego, co on robi na filmik samego dziennikarza i zaaplaudował jako swoją odpowiedź na jego recenzję. Twórca ma prawo bronić swojego dzieła. Uważam, że zbyt wielu twórców nabiera wody w usta i wstydzi się powiedzieć tego, co im leży na sercu. Tak. Ale jednoczesne strzelanie DMCA-ką to już jest złe podejście do tematu. Tam pracuje wielu ludzi. Może kto inny strzelił DMCA, jak kto inny nagrał ten film? No jest to stary temat. Mm -hmm. Pewnie nie dojdziemy prawdy, ale to był, że tak powiem, szczyt kariery tego studia, kiedy <laughs> kłóciło się z Jimem Sterlingiem i wszyscy się interesowali tematem. Niestety nie mogli się oni wypromować na swoich grach, bo są one, nazwijmy to, wątpliwej jakości produktami. Przynajmniej te, które miałem okazję sprawdzić, było ich ze trzy, a z tego co wiem, studio wypuściło już koło 10 czy 15 tytułów. Mhm. Natomiast wróciło ono w światło reflektorów. A wróciło ono w światło reflektorów dlatego, że rozpoczęło pozwy. Rozpoczęło wytaczanie pozwów, między innymi wspomnianemu Jimowi Sterlingowi, oskarżając jego oraz osoby publikujące negatywne recenzje na Steamie, było to około setki użytkowników Steama, o celowe działanie na szkodę studia. Innymi słowy, oczernianie studia przez negatywne recenzje, tak aby negatywnie wpłynąć na sprzedaż gier od tych panów producentów. W aktach sprawy sądowej, którą złożyli, były screenshoty ze Steam'a, na których pokazywali m.in. historię ksywek niektórych użytkowników, którzy publikowali te negatywne recenzje. Mhm. Ponieważ sprawa dzieje się głównie w Stanach Zjednoczonych, to mówimy o pozwie na kwotę jakichś 10 milionów dolarów. Serio? To były kwoty, które krążyły po internecie i jeśli się nie mylę, to Jim Sterling potwierdzał. Hmm. W każdym razie, mówimy o Stanach, mówimy o milionach. Nikt się tam nie będzie patyczkował. Problem oczywiście jest taki, że ani internet w ten sposób nie działa, ani recenzowanie gier na Steamie w ten sposób nie działa, ani w ogóle życie tak nie działa. Nie wiem jak działa prawo, tego nikt nie wie. Prawo amerykańskie to ja na pewno nie jest zbyt skomplikowane, więc nie możemy potwierdzić, czy tak działa, czy nie. Tego się dowiemy, jeśli ten pozew będzie miał jakiś koniec w swojej historii. O ile się nie mylę, to Total Biscuit, który ukończył szkołę prawniczą, wypowiadał się już, że jest to kompletna bzdura. Myślisz, że on rozumie prawo amerykańskie? Z pewnością on rozumie prawo jako takie. Czy, czy pozwala to mu być autorytetem w kwestii prawa amerykańskiego, Trudno mi ocenić. Mówię o tym dlatego, że zawsze jak czytam jakieś opracowania tego w różnych praw, to zaczyna się od tego, że właśnie amerykańskich prawników zaczynają się od tego, że no, to jest skomplikowane, musimy pamiętać, że prawo różni się między Stanami, wszystkie precedensy muszą zostać tam wyjaśnione, podocenia sędziego, wszystko ma bardzo dużo w swoich różnych właściwości... Please understand. Proszę zrozumcie. Znaczy nie, nie zrozumcie, bo się nie da, ale... Znaczy tak, ja chciałbym powiedzieć, że Stany, wolna amerykanka, prawo precedensu, wynajmi sobie najdroższego prawnika, to wygrasz. Ale no też nie przesadzajmy, ja się na tym nie znam. Mhm. Trudno mi powiedzieć, czy oni mogą cokolwiek zyskać na tym pozwie. Chcę wierzyć, że nie. Chcę wierzyć, że życie naprawdę tak nie działa i po prostu nie ma opcji, żeby mogli chociaż grosz wygrać. Chcę wierzyć, że najlepsze, co mogą uzyskać z tej całej akcji, to fakt, że wrócili znowu jako temat, mówi się o nich, wzrasta nieco ich popularność i prawdopodobnie kilka osób kupi sobie te ich gry, choćby po to, żeby Asę zagram, zobaczy o co chodzi. Nie. Nie? Nie, ponieważ nie mają gdzie ich kupić. Pani... Okay. ponieważ pan Steam znany też jako pan Valve Gabe Newell nie jestem pewien czy pan Gabe to osobiście się wypowiedział na ten temat czy jakiś inny przedstawiciel tej firmy stwierdzili, że firma Steam nie chce już współpracować z firmą Digital nie powiem tej nazwy bo są oni nie, nie są dobrymi partnerami biznesowymi i oh, yeah. gry zniknęły ze Steama no to co oni teraz zrobią? No wygrają pozew i miliony. A, no tak. Ameryka. No, teraz naszą ambicją jest prowadzić ten podcast tak długo, aż dostanie, poznamy finał tej sprawy, żebyśmy mogli was zaraportować. Nie mogę się doczekać. Czy pamiętacie, jak rozmawialiśmy o tym w odcinku drugim? Pamiętacie, bo słuchacie go teraz. To zupełnie jakby to było dzisiaj to... dla mnie. Zupełnie to jakby to było te kilka dni temu, kiedy to nagrywaliśmy. Dobra, czyli... Pozwól, że przytoczę tę historię w skrócie, po kolei. Panowie studio wychodzą z pozwem do około 100 użytkowników platformy Steam, w tym pana Jima Sterlinga, z którym mieli już wcześniej przepychanki i który publicznie wyśmiewał ich wielokrotnie. Z jego perspektywy wyglądało to na całkiem słuszne wyśmiewanie. Po czym sprawia trafia tak czy inaczej do sądu przysłowiowego ma nadany jakiś bieg prawny nie wiemy na jakim jest etapie ale na tym właśnie etapie też wypowiada się prawdopodobnie pan Newell a na pewno osoba decyzyjna pracująca dla Valve i stwierdza, że w związku z tym my, tym pań, my temu państwu dziękujemy i usuwamy wszystkie ich gry ze Steama uniemożliwiając realistyczną sprzedaż tych tytułów ta sama firma, która stwierdziła że nie przeszkadza im ta gra od polskiego studia o mordowaniu Hatred? Hatred? która stwierdziła, że ta gra jest spoko ta sama firma, która stwierdziła, że recenzja Jima Sterlinga nie podchodzi pod prawo fair use, ponieważ jego ocena była nie fair czek, nie, mówię o Steamie A, przepraszam tak się, tak się zamotaliśmy w tych firmach jest ich aż tyle, co dwie, o których rozmawiamy. No tak to jest, jak nazwy jednej lepiej nie używać. Jest jeszcze jeden temat krótki, o którym chcieliśmy powiedzieć. Temat konsoli Wii U. Ano, wypłynął po raz kolejny temat Wii U i produkcji tej konsoli. Mianowicie wszystko wskazuje na to, że z dniem 1 października, pierwszym października, pierwszy na początku października Nintendo przestanie przyjmować zamówienia od sprzedawców na konsolę Wii U w Europie. Jeśli to prawda, a chcę podkreślić, że na tym etapie mam problemy ze znalezieniem źródła, plus kilka stron podawało nieco różniące się od siebie informacje, to wskazywałoby na to, że jeszcze w tym roku zakończy się produkcja Wii U. I to tuż przed sezonem świątecznym. No, okej, okay, to w sam raz wyprzedadzą wszystkie resztki magazynów. Nie, żartuję, nikt nie głupi tej konsoli. Te resztki magazynowe trzeba będzie zakopać tam, gdzie były wcześniej E.T. Zwolniło się miejsce, więc no teraz tak. będą tam Wii U. No tak, po tym jak Angry Video Game Nerd znalazł te gry i wykopał je. Swoim pistoletem od nes -a. No, teraz można tam zakopać Wii U. Tak było. Nie no, nie ukrywajmy, Wii U to nie była najbardziej udana platforma w historii gier wideo, ale mimo wszystko nie spodziewałem się, że tak już teraz miałaby się zakończyć ich produkcja, bo z jednej strony Nintendo nie ma godnego następcy, nie ma w ogóle żadnego następcy, jeśli chodzi o platformy stacjonarne. No z drugiej jednak strony 3DS i w ogóle DS jako konsola trzymają się świetnie, więc może Nintendo po prostu chce sobie dać odsapnąć przed premierą słynnego NX. Albo po prostu raporty finansowe sugerują im, że naprawdę nie ma absolutnie żadnych szans na to, żeby nawet te konsole, które mają teraz zdążyły się sprzedać, więc bez sensu robić kolejne. Hmm. Może sobie kupię jakąś na Powinny stanieć. Myślę, że będą kosztować już tyle, co PlayStation TV? <śmiech> które <śmiech> Rzekomo kosztowało 80 zł w RTV Euro AGD? Ej hey no, tylko brać. No to taki no. krótki news, że no nie ma, niestety nie jesteśmy fanami Nintendo, więc nie powiemy no. wam, co jest, co poszło nie tak. No Jeśli nie sobie. orientujecie się kompletnie, to no Nintendo ma skomplikowaną relację z third party twórcami A, gier. A to tak. Co i ta skomplikowana relacja istnieje już od dawien dawna, co najmniej od czasów GameCube'a, mhm. więc podejrzewam, że wielu deweloperów jest po prostu już sparzonych i nie chce robić gier na duże konsole Nintendo? Wiesz co, to nie do końca tak. To znaczy, ja się nie mogę z tym zgodzić, hmm. bo z Wii U sprawa jest bardzo skomplikowana. Po pierwsze, w ogóle to nie mogę powiedzieć, że jestem fanem Nintendo, ale nie powiedziałbym, że nim nie jestem. Hmm. Jednak uważam, że po pierwsze Nintendo należy się bardzo duży szacunek za wkład tej firmy w rozwój gier wideo, ale też mam bardzo dużo dobrych wspomnień wspaniałych chwil spędzonych z grami Nintendo i na konsolę Nintendo z wczesnego okresu, no, czwarta, piąta generacja te czasy. Przecież chociażby Chrono Trigger, sam fakt, że dzięki SNESowi seria Final Fantasy mogła się rozwijać, no to były to były niesamowite gry. No to już dawno. Ale jednak dobre Teraz wspomnienie. Teraz tego typu gry grały na innych konsolach. No tak. A na konsolach Nintendo zostały Mariany, Zeldy, i Taak. ewentualnie Rhythm Heaven. No tak. Problem z Rhythm Heaven mhm. zagrał na 3DS-a. Ano. Problem z Nintendo Wii U jest taki, że kiedy Nintendo wypuściło Wii, mogli usprawiedliwić gorszą pod względem jakości podzespołów, ich mocy przerobowej konsole tym, że ona oferowała zupełnie inne doświadczenia, zupełnie inny sposób grania, kontroli w ogóle, w porównaniu do konkurencji. Nadal oferuje. I, no właśnie i kiedy konkurencją był Xbox i ps trójka, a Wii było czymś nowym, to nawet jeśli ludzie kupili to tylko dla jednej, dwóch czy trzech gier, jednak był to zawsze zysk dla Nintendo i ogólnie Wii było ogromnym przełomem w ogóle dla gier wideo, wprowadzając ten nowy, ten nowy sposób grania, tę nową rozgrywkę. Konkurenca Niestety... próbowała skopiować. O tak, z dużym opóźnieniem i moim zdaniem bardzo skutecznie pod względem samego hardware'u. Ja jestem zadowolony z tego, jak działa PlayStation Move. Po prostu znikłym wsparciem. No, a nawet tak czy inaczej ta technologia potem poszła dalej w kontrolery ruchowe do Vive'a, które są fenomenalne o, i tak. po prostu nie, nie da się nad tym, nie da się tego dostatecznie wyrazić. No Więc... tak. Nintendo by zrobiło to kolejny raz, było pionierem i było sukcesem. No i niestety ktoś w Nintendo albo grupa osób podjęła decyzję, że w sumie skoro ostatnim razem wydaliśmy konsolę dużo gorszą pod względem mocy od konkurencji, ale oferującą jakąś, jakąś sztuczkę, jakąś nowość w stosunku do konkurencji, to możemy spróbować drugi raz. Zróbmy trochę gorszą konsolę, ale zaoferujmy coś innego w kwestii rozgrywki. No tylko, że tym razem poszli w złym kierunku. Kontroler do Wii U jest bardzo fajnym rozwiązaniem i bardzo dobrym pomysłem, ale trzeba by go wykorzystywać... Używanie go, wykorzystywanie go wymaga kupy pracy od dewelopera, jeśli faktycznie chce go zintegrować z grą. Nintendo oczekiwałoby, że zawsze będzie to zintegrowane z grą, więc dokłada dużo pracy. Jednocześnie musimy produkować grę na gorszy sprzęt, więc opcje multiplatformowe są dużo bardziej ograniczone. Nie możemy sobie po prostu przeportować i nie wiem, dać mniejsze Ante-aliasing albo jakieś gorsze teksturki i wszystko śmiga. No po prostu. Bardzo ciężko jest zrobić grę na Wii U, bo i nie możemy jej sprzedać na inne platformy, bo trzeba by ją robić od nowa, i nie możemy liczyć na to, że ona się dobrze sprzeda na tej platformie docelowej, no bo Wii U sprzedało się jak na konsole stacjonarne słabo. Nie dziwię się, że Nintendo chciałoby skończyć już tę przygodę i skupić się na nowej konsoli, której jeszcze nie ujawniło, no Ale z drugiej strony właśnie dziwi mnie takie zamykanie linii produkcyjnej, kiedy jeszcze nie ma tego następcy, nawet oficjalnie zapowiedzianego. No ale tak jak mówiłeś, jest to plotka póki co. Mhm. Więc może się okazać, że ktoś tak sobie po prostu powiedział. No albo ktoś źle usłyszał, albo ktoś puścił pary trochę wcześniej. No rako z tego jest nudne. Wiesz co jest ciekawe? Co jest ciekawe? Fałszywe pozytywy. Fałszywe pozytywy? Co to takiego? Okay, od... To jest jedna z najciekawszych rzeczy, jakie wydarzyły się w świecie gier w ostatnich latach. Ale co takiego? Capcom zrobił patch do Street Fighter 5. Do Street Fighter 5? Na peceta. Na konsolę też. Ale interesuje nas patch pecetowy. Mm -hmm. Co wprowadza ten patch na pc <głos> O, czy słyszeliście o rootkitach? Rootkit o takim obejściu kompletnym zabezpieczeń systemu o dostaniu się do pamięci procesora to są skomplikowane rzeczy, ja się na tym nie znam ale z tego co czytałem polega to na tym, że do tego dostępu absolutnie mieć nie wolno jest to ogromne obejście zabezpieczeń mając do tego dostęp można robić z komputerem absolutnie co się chce dostać się do jego, w każdych danych, uczynić z niego członka botnetu. Więc y, to jest technologia, którą jeśli się nie mylę, jeśli nie jest to tylko jakaś mit, y, legenda miejska stworzyło Sony jako zabezpieczenie do swoich płyt CD mhm. z muzyką, żeby ludzie nie mogli pirać muzyki, tylko no, okazało się, że jest to dość Ogromne obejście zabezpieczeń, które stwarza ogromne problemy użytkownikom, i zostało zakazane prawnie używanie tego typu y, technologii oprogramowania, co jest teraz używane przez twórców wirusów, trojanów i tak dalej do celowego działania na szkodę użytkownika. No i kapką sobie stwierdziła: może tak, musimy stworzyć zabezpieczenie, żeby ludzie nie nadużywali funkcji sklepu, żeby bo w, w Street Fighter 5 jest sklep, w którym możemy kupować stroje, postaci, plansze. Mm -hmm. Możemy to kupować za pieniądze zarobione w grze albo za prawdziwe pieniądze. Mm -hmm. No idea była taka, że no, część ludzi oczywiście, największych pasjonatów w, spędzi te kilkaset godzin na nawalanie tych gierek i meczy i tych trajali i wszystkiego i faktycznie wszystko będzie miało za darmo. Ale większość ludzi jednak będzie musiała wydać trochę pieniędzy, żeby mieć te wszystkie rzeczy, nowe postaci na czas. Tak. tak. Ale oczywiście, jak to działa w przypadku pecetów, ludzie znaleźli obejścia, wykombinowali jak oszukać grę, że niby zdobyliśmy te sztuczne pieniądze, że, no, że je zdobyliśmy, że je mamy. Mhm. No i gra stwierdza, że no macie, no to możecie teraz kupić sobie te strojki. Ludzie to nagminnie wykorzystywali. Więc podejrzewam, że mało kapką zarobił na tych DLC-kach, zwłaszcza na PC-tach. Mhm. No i uznali, że trzeba z tym właśnie, z, tym, z tą luką w systemie miał walczyć ten patch. Ale tylko, że właśnie uznali, że mogą to zrobić wyłącznie przy pomocy Rootkita i że jest to po prostu konieczne i że tylko tak są to w stanie zrobić. I zrobili. Najnowszy patch do Street Fightera 5 wprowadził użytkownikom komputerów Bagdora. streetfighter 5exe był dosłownie Trojanem. Tak Sp spełnia definicję. Tak, Teraz pozwólcie, że wprowadzę troszkę dodatkowych info na temat tego, po co w ogóle ten backdoor wszedł. E to, co powiedziałeś o tych modach komputerowych i tak dalej, to oszustwo nie polegało na wprost dodaniu sobie kasy, ale na oszukaniu gry w ten sposób, żeby skrócić najbardziej denerwujący i najbardziej sztucznie wydłużony sposób na zdobywanie tej kasy. Przechodzenie trybu survival. A, tak, tak, tak. Tryb survival był trybem, który... Pozwalał nam zarobić najwięcej kasy, ale dawał nam tę kasę tylko po przejściu go, a przejście go polegało na wygraniu 50 meczy. O ile zrobienie tego na, tryb... na poziomie trudności łatwym, czy no, nawet na normalnym, było w miarę wykonalne, o tyle na hardzie było to już ćwiczenie cierpliwości najwyższych lotów. Nie zapominajmy, że komputerowy przeciwnik ma gdzieś takie rzeczy jak ograniczenia manualne. Komputerowy przeciwnik, z którym musimy wygrać 50 razy, operuje tylko na komendach. Dla Ryu kontrolowanego przez procesor, Shoryuken trwa, wklepanie Shoryukena to jest jedna klatka. On po prostu stwierdza, że w następnej klatce zaczynam Shoryuken i już. To nijak się nie ma do grania z normalnym przeciwnikiem, a Rozwalenie tego 50 razy pod rząd, tego oszukującego AI, graniczyło z cudem i to właśnie wkurzyło ludzi najbardziej. Tu nawet nie chodziło o to, że chcemy sobie iść na skróty, no bo oczywiście zawsze ktoś będzie chciał, zawsze ktoś będzie kombinował, ale przede wszystkim... Normalny sposób, zgodny z projektem gry na zdobycie tej kasy, był tak sztucznie utrudniony, że ludzie stwierdzili, że bardziej zależy im na pokazaniu środkowego palca kapkomowi, niż na faktycznym zarobieniu tej gotówki. Zarobienie gotówki to był dla wielu cel drugorzędny. Ech, a żeby było śmieszniej. Pamiętajcie, ten cały backdoor był wgrany po to, żeby ludzie nie mogli łatwo kupić DLC-ków za pieniądze wyfarmione w grze. Mhm. Nie ma tego oczywiście na konsoli. Na konsoli powstał hak innego typu, ale wydaje mi się, że on został albo szybko wypaczowany, albo też jest po prostu trudny w wykonaniu. Można było wysyłać do serwerów Capcomu fałszywe pakiety i w ten sposób zarabiać kasę. Mhm. Ale Japończycy wymyślili jeszcze inną metodę na łatwe przechodzenie survivala. Mianowicie oni rozkminili, że jeśli w trakcie gry survivalowej będziemy nawalać w start, cały czas pauzować i odpauzowywać grę, będziemy mogli wychwycić momenty, w którym przeciwnik komputerowy zmienia swoją animację, zaczyna jakiś cios. Więc wychodząc z pauzy, wiedząc, że on już zaczął coś robić, możemy trzymać odpowiedni przycisk lub kierunek, żeby albo zablokować jego atak, albo odpowiedzieć swoim atakiem, i widziałem naprawdę całe przejścia survivala, które opierały się właśnie o to, że się nawala w ten start. Zastanawiam się, co kapką zrobi, żeby tego oszustwa uniknąć, bo daje ono równie dobre wyniki. Minus zmarnowany czas. Prowadzenie turniejowej pauzy. Myślę, że mogłoby wystarczyć, hmm. żeby nie można było jej robić natychmiast. No... No to się w trybie turniejowym w trzymanie, żeby zapauzować grę, trzeba ją tam przytrzymać przez sekundę czy dwie. Mm -hmm. Nie dzieje się to natychmiast. A jest tak z powodu tego, że w trakcie turnieju taki często był problem taki, że ktoś przypadkiem wciskał pauzę, mm -hmm. pauzował grę, na to wybija obu graczy z rytmu. Oj tak. Można też... Poza tym można też mówić, że o to tylko przypadkiem zrobiłem, a tak naprawdę robić to celowo, po to żeby na przykład zobaczyć co nasz przeciwnik chce zrobić. Albo przeszkodzić mu w zrobieniu kombosa setupa. Mhm, więc jest powszechną zasadą, że jeśli ktoś zapauzuje przypadkiem czy nie, to traci rundę. Mhm. No i wiele bijatek decyduje się na to, żeby wprowadzić taką opcję, żeby pauzy nie dało się aktywować natychmiast, tylko trzeba było ją przytrzymać chwilę. Tak. Na pewno to rozwiązanie jest też w Guilty Gear i wydaje mi się, że chyba Skullgirls wprowadziło ten tryb albo miało go nawet od początku. Mm -hmm. Tak, to był jeden z mm -hmm. No, Nie zapominajmy też, że niektóre arcade sticky mają przycisk startu tuż obok przycisków zwykłych, więc czasami naprawdę łatwo jest go przypadkowo wcisnąć, szczególnie w ferworze walki. No właśnie, ale <ścoughs> wróćmy do tematu. Wróćmy do tego, że jedna z największych firm zajmujących się grami, przynajmniej spośród tych firm, które mają swoją bazę w Japonii, wprowadziła tak nieadekwatne do problemu rozwiązanie i to jeszcze w ramach patcha. Mało tego, że w ramach patcha. Mało tego, na oficjalnym blogu Capcom Unity w poście informującym o tym, co wprowadza nowy patch, już na samym początku, już w pierwszym poście, który wyliczał wszystkie najnowsze dodatki do gry, było napisane, że słuchajcie, bo my wprowadzamy małe zmiany na komputerach i teraz być może Street Fighter V będzie zarejestrowany przez niektóre programy antywirusowe jako tak zwane, wiecie, false positive i poniżej macie rozwiązania, co należy zrobić, żeby nie było z tym problemów. Wiecie, możecie na przykład usunąć, możecie go dodać do wyjątków, możecie usunąć część zabezpieczeń systemowych, ale wiecie, to tylko tymczasowo, tak tylko, żeby się zainstalowało. False positive. Jak się robi takie rzeczy? To jest nielegalne. To... To jest, to jest nielegalne. To, co oni zrobili jest nielegalne. A wiesz, co jest w tym wszystkim najśmieszniejsze dla mnie? Naprawdę, szczytem wszystkiego jest to, że to rozwiązanie jest kompletnie zbędne. Bo, okej, okay, Naprawdę, rozumiem to. Część osób mając przed sobą zadanie wyfarnienia tych setek tysięcy fight monies stwierdziłoby nie, ja mam to gdzieś, ja kupuję sobie tę postać DLCK, płacę 10 dolarów 20, 50, bierzcie. Ale w momencie, w którym zaakceptowano fakt, że gracze będą mogli kupić te DLC-ki za darmo, przynajmniej te konkretne przewidziane, te naprawdę ważne turniejowo, czyli postaci przede wszystkim, ale też jakieś plansze, to Capcom już się musiał pogodzić z faktem, że część osób nie zapłaci. Więc czy one nie zapłacą teraz, bo sobie wgrają moda, czy one nie zapłacą za dwa miesiące, bo tyle im zajmie farmienie, to jaką to różnicę robi? Ja wiem, że jakby się uprzeć, to na eee, pewno, na Są pewno ludzie, którzy chcą mieć natychmiast, i jeśli mogą za darmo, to wezmą, a jak nie, to kupią. Są ludzie, którzy stwierdzą, że no, ok, tą postać wyfarmię dwa miesiące, ale nie chcę mi się farmić kolejne dwa miesiące, więc już kolejną kupię. To jest, to jest argumentacja, którą jestem w stanie zrozumieć. Z drugiej strony pamiętaj, że kiedy Street Fighter 5 miał wyjść, kiedy był jeszcze na etapie zapowiedzi, to zapowiadano takie rzeczy jak codzienne zadania, które pozwalałyby przyspieszyć proces zdobywania Na fight codzienne, a nie jakoś trzy razy w tygodniu. Bo chyba tak jest, tak? No, tak, tak? Tak, teraz dodano zadania tygodniowe. Tak, żeby przypadkiem za szybko nie można było wyfarmić tej gotówki. Mhm. To byłoby, to byłoby naprawdę spoko, gdyby Street Fighter był, nie wiem, jakąś, jakimś darmowym wymysłem chińskich deweloperów, w ogóle z rzynką z Overwatcha i nie wiem, co jeszcze. Ale ja płacę full cenę za tę grę. Ja rozumiem, że jest season pass, nie mam nic przeciwko. Ja wiem, że mogę sobie farmić kasę, ale niech mi tego kapką nie utrudnia. Naprawdę. Nie jestem fanem tej gry, jako bijatyki. Ja sobie wolę grać w inne rzeczy, ale takie zachowanie jest nieuczciwe względem fanów. Nie chcę rozmawiać o ich w ogóle polityce dlc To bo wydaje mi się, że na ten temat można mieć różne opinie i wychodzić z różnych założeń. Chcę porozmawiać o tym, że złamali prawo, bo nie wiedzieli, że można inaczej. Okej. Okay. Od tego czasu wyszedł patch nowy, który sprawia, że Street Fighter 5 już nie instaluje tego Teraz, no jeśli już go macie, to no musicie to go sobie... Nie usuwa tego pliku. Musicie go sobie ręcznie usunąć, więc jeśli przypadkiem uruchomiliście Street Fighter 5 w dniu, w którym ten patch wyszedł, to pamiętajcie, żeby poszukać w internecie informacji o tym, jak naprawić ten... A i jeśli po jego uruchomieniu poznaliście, że gdy wyskoczyło wam powiadomienie antywirusa, że Street Fighter 5 może być aplikacją szkodliwą dla komputera, to kliknęliście przycisk dodaj do wyjątku, bo zaufaliście kapkowali. To jest zaufana aplikacja. Oni go nawet nie usunęli. Hitboxy i framey na gmail.com to nasz adres mailowy, na którym możecie nam wysyłać fałszywe pozytywy i inne informacje, które chcielibyście nam przekazać. Kot, czy ktoś już napisał na skrzynkę, której na, adres właśnie podałeś? Na hitboxy i framey na gmail.com pisane fonetycznie, tak jak słyszysz? Ta właśnie. Zajrzyjmy. Tak, dostaliśmy już naszego pierwszego maila od. Słuchacza o pseudonimie Shiro Shiro pisane przez piątkę zamiast Eski i Zero zamiast O. Tak, więc podejrzewam, że tak to się czyta. Mhm. No to przeczytam tutaj mail. Cześć, z przyjemnością wysłuchałem premierowego odcinka podcastu, zwróciliście moją uwagę na kilka tytułów, o których nawet nie słyszałem. Mam też kilka zastrzeżeń, czy też może uwag. Podczas rozmowy o meta-serii Tech Koei Warriors, czy jak wolicie Musou, zasugerowaliście, że żadna inna firma nie produkuje podobnych gier. Zapomnieliście chyba o słynnej serii gier Capcomu, Sengoku Basara, znanej na zachodzie również jako Devil Kings. Ich formuła jest bardzo zbliżona do serii Warriors, jeśli jej nie znacie to gorąco polecam, wyszło nawet kilka serii anime osadzonych w tym świecie. Hej, jest to chyba skierowane do mnie, bo ja z tego co pamiętam mówiłem więcej o temacie Warriors czy tam Musou. Hm. Dzięki za uwagę Shiro, nie ukrywam, że Sengoku Basara mi całkiem umknęła, ale to głównie dlatego, że ja Sengoku Basare nawet kojarzę ale kojarzę ją tylko z Biatyki 1 na 1 Jeśli dobrze pamiętam, to chyba nawet Arc System Works maczało palce w tym tytule. Hmm. Wyszła, ostatnia część wyszła na PS2. Chyba, że były jeszcze jakieś update'y, ale tę część pamiętam na pewno. Miałem okazję pograć. Koncept Biatyki bardzo mi się podobał, bo tak samo jak Dynasty Warriors jest osadzone w tych, w tych pseudomitologiczno-historycznych czasach z Chin, gdzie prawda i fikcja się mieszają. Tak podobnie jest z Sengoku Basarą, gdzie mamy tych wielkich bohaterów z japońskiego średniowiecza, typu no, słynny Oda Nobunaga chociażby i jego wesoła Ferajna. I fajnie, bardzo fajnie się doświadcza tej historii średniowiecznej. Akurat ja się jaram, więc dla mnie to jest nowa informacja, że były te Sengoku Basary, które operowały na innych zasadach. Nie ukrywam, nie słyszałem nigdy o tych, o takich wersjach tych gier. Chętnie obczaję. No ja mogę powiedzieć tylko, że kompletnie nie trafia do mnie koncept gier, których głównym featurem jest spektakl ogromnej walki jeden przeciwko milionu, więc w żadne Warriors'y no. nie grałem i myślę, że single kubasary też raczej Dzięki za polecenie, ale to chyba nie jest gatunek dla mnie. I ja tam obczaję. Zresztą ja to w ogóle lubię nawet te Warriors'y, no one po prostu nie mogę w nie grać. No. <grym> Dalej Shiro wspomina też, że pomylił nam się pod tytuły bijatyki. To mi się pomylił. Najnowsza część Virtua Fighter'a 5 nazywa się Final Showdown, a nie Final Round. Final Round jest może nam się skojarzyło dlatego, że The or Life 5 ma pod tytuł Last Round mm -hmm. i w dodatku występują tam gościnnie postacie z Virtua Fighter'a o czym też wspomniał Shiro więc może <grym> nie wiem czy dlatego nam się pomyliło czy po prostu dlatego, że Fight i Run takie kojarzące się terminy wiesz co no ja bardzo szanuję Virtua ale za bardzo też w nią nie gram tak, ja podobnie nie będę się tam tłumaczył, bo mea culpa dzięki za czujność Shiro takie maile też są mile widziane bo kurczę, no fajnie że interesujesz się też tym czy my przypadkiem nie gadamy głupot <głos> szczerze znaczy, no, więcej wiedzy tym lepiej nie, nie mm -hmm. chcę się też nad tym zagłębiać ale no, no tak wspominam ja tam bardzo lubię jak ktoś mi wytyka błędy szczególnie w taki fajny merytoryczny sposób także dzięki jeszcze raz oczywiście Virtua Fighter 5 Final Showdown, Final Showdown Dead or Alive Last Round tam było tak dobrze <głos> czy też Piątka tak, Dedora piątka, piątka last round, sorry, mea culpa, Virtua jest świetna. Dalej się rozpomina, wydaje mi się również, że porównywanie opłacalności rozrywki w grach i kinie było chybione. Jak już podejmujemy się tego ryzykownego zabiegu, to lepszym pomysłem byłoby zestawienie ceny filmu na nośniku fizycznym, do którego możemy wielokrotnie wracać, tak jak w przypadku nabytej gry. No, to było, wiecie, takie bardziej przesadzone. Chciałem tak zażartować sobie z tego, że no jednak w przypadku gier zwyczaj jest z drugą strony. Jak mhm. płacimy tą pełną cenę, to dostajemy coś na kilka godzin, kilkanaście. Mhm. No, nie, nie kupiłem jeszcze nigdy wcześniej gry przed Refund, która trwałaby mniej niż godzinę. Mhm. Więc no powiedzmy gry mobilne to trochę inna sprawa, ale w niej akurat mało, mało gram. Więc tak uznałem, że jako ciekawostkę powiem, to było raczej w formie żartu mhm. niż jakiegoś poważnego zastanawiania się. Ale z drugiej strony ja jeszcze od siebie chętnie dodam, że pamiętajmy też o tym, że no w sumie rozrywka w kinie, o ile zawsze będzie krótsza od rozrywki przy pececie, no bo nawet taką gierkę na 10 minut też możemy przejść jeszcze raz, pobawić się, poszukać rzeczy. Kino na szczęście czasami potrafi też oferować coś zupełnie innego, czego nigdy w własnym domowym zaciszu nie doświadczymy. A, a Kino dla filmu, powiedziałbym, jest trochę jak salon gier dla gier wideo. Ach, chciałem też to powiedzieć. Ach, byłem szybszy. No To jest adekwatne porównanie, no bo tak samo w mhm. salonie gier płacimy za grę, a nie za możliwość zagrania, tak. a nie za produkt, który możemy sobie grać ile chcemy. Ale dzięki temu, że arcady się nadal mimo wszystko rozwijają, to oferują też faktycznie niesamowite doświadczenia, które w domu albo da się zreprodukować z trudem i dużym kosztem, albo się naprawdę nie da. No, tak jak możemy mieć super kino domowe ze świetnymi głośnikami, fantastycznym ekranem. No ale jest, dla większości z nas myślę, że jednak obejrzenie czegoś na ogromnym ekranie mm. kinowym i z nagłośnieniem w takiej sali będzie lepszym doświadczeniem niż obejrzenie czegoś we własnych w warunkach domowych. Powiem nawet więcej. Ciężko mieć takie możliwości finansowe, żeby zorganizować sobie IMAX w domu, po no, pierwsze. To tak. A po drugie ciężko mieć takie możliwości finansowe, żeby zorganizować sobie kino 4D, które jest co prawda niedostosowany do wielu filmów, ale muszę przyznać, że e, ostatni Amazing Spider-Man w kinie 4D był doskonałym wrażeniem dla mnie, o. świetnym doświadczeniem, no bo to był film pod takie kino 4D, yeah. wiesz, wiesz, to całe latanie, Spider-Mana skakanie, tu, tam, bardzo dynamiczny był ten film, więc majtający się na prawo, lewo fotel, jakieś tam tuby powietrza i tak dalej, to się wszystko naprawdę komponowało no, z filmem. Ciekawe, nie słyszałem jeszcze nigdy nikogo zadowolonego z filmów. 4D raczej wszyscy chodzą jako ciekawostki i potem stwierdzają, że, że chybiony pomysł. No wiesz, no nie ma wielu filmów, które by naprawdę współpracowały z tym, ale Spider-Man jak najbardziej. No tak, pewnie podobnie jak z filmami 3D, gdzie Widać, że jednak mi, nie, chyba nie jesteśmy obaj fanami 3D, ale mm. mimo wszystko widać, różnicę między filmami jak Avatar, które były jednak kręcane od razu. Tak. o 3D, a filmami, które są filmami 2D, w których raz w jakiś obiekt wylatuje poza ekran w twarz. <śmiech> Przypomniałeś <śmiech> mi o moim doświadczeniu ostatniej filmowej części Harry'ego Pottera, gdzie dałbym głowę, przez cały film nie było ani jednego efektu 3D. Zupełnie. Aż w końcu kiedy już wszystko się zakończyło. Wszystkie wątki i tak dalej. Jesteśmy trzy minuty od napisów końcowych. Jest scena, w której woźny z Hogwartu zamiata już kurz i tylko ten kurz się tak wzbija i wiruje w pełnym 3D No, siro wspomina jeszcze, że również planuje wyjazd na Japan. Może się tam spotkamy. No, ulubionym line-upem wymarzonym, który chciałbym zobaczyć, to kof 14, Virtua 5, wcześniej wspomniana, Street Fighter Alpha 2, mm, szanuję mm. ten wybór, i Undernight in Birth Exe like Latest. Przed wybór. Przede wszystkim, Shiro, zapraszam Cię na bagdash.pl, dział Shoutbox, bo myślę, że z takim line-upem odnajdziesz zrozumienie. Tak, Aczkolwiek to są dość niszowe tytuły, jakby nie patrzyć to... żadnego nowego Street Fighter'a, żadnego Tekken, Zastrzegę tylko niekoniecznie partnerów do gry, ale to jest zrozumienie. <laughs> no właśnie, żadnego Street Fighter'a, żadnego Guilty Gear'a tak, akurat zrozumiałem. No i idź stąd. No, Pozdrawiam serdecznie, Shiro. Dzięki za maila bardzo. Cieszę się, naprawdę nie spodziewałem się, że ktoś nam już po pierwszym tygodniu wyśle maila. O, nie ukrywam, że ja też się cieszę. Ale tak, taka krótka pogadanka na sam koniec w zasadzie. Skoro, skoro już mamy tę wymarzoną listę od Shiro, to, to... jakbyś miał taką, tak, tak usiąść i powiedzieć ja, proszę pana, będę organizatorem Evo Japan. Wiem, że jest jedna gra, którą ja tam chcę zobaczyć. To jest Marvel vs. Capcom 3. Ponieważ mieszkając w Polsce nie mam niestety okazji dobrania udziału w wielkich turniejach Marvela. I no. tak naprawdę w Europie nigdy nie było wielkich turniejów Marvela. Jest to gra jednak z rodowodem w Ameryce. Tam są najwięksi fani, najlepsi gracze. Mm -hmm. Zarówno w Europie, jak i w Japonii są pojedynczy. I z, z Europy nigdy chyba nie było żadnego topowego gracza, który faktycznie zajmowałby topowe pozycje na turniejach. Mm -hmm. turnieje, w których ja brałem udział miały po 10-16 uczestników no, 16... i to były te największe no, tak, no 16 to już jest niezły turniej tak, więc bardzo chciałbym jako, że właśnie Ivo Japan jest moją największą szansą na wybranie się na taki duży turniej to nie ukrywam, że super byłoby wziąć udział w takim faktycznie mm -hmm. dużym turnieju w Marvela, nawet jakbym bym odpadł 0-2, to no tak. nawet wzięcie w tym udziału, sprawdzenie się no i bycie kibicem no tak. więc to jest to jedyna gra, którą naprawdę chciałbym zobaczyć ja powiem Ci tak, że akurat Marvel Trójka, no Ultimate Marvel vs. Capcom 3, to warto jednak dodać, że aktualny jest ten update, to jest gra, która bardzo ciekawie ewoluowała na dwóch wielkich scenach. No bo mamy scenę amerykańską, mamy scenę japońską. I widać, przynajmniej w czasach świetności tej gry, no bo nie ukrywajmy, że już troszeczkę opadło zainteresowanie, w czasach świetności tej gry widać było bardzo wyraźnie zupełnie inne podejście graczy. Nie ukrywamy i nie da się ukryć, że Amerykanie traktowali Marvela jako taką swoją grę. To jest to, w, w czym oni się będą popisywać, mając jednocześnie tak trochę w domyśle na uwadze, że zawsze będą troszeczkę w tyle za Japończykami w Street Fighterach. A Japończycy mieli zupełnie inne podejście. Japończycy poszła taka plotka, nie wiem czy ją w końcu potwierdzono, że traktują tę grę jako to takie swoje słynne kusogę. Czyli bijatyki, no wprost tłumacząc gówno gry, tak? gry. Japończycy mają taki swój termin, którym określają bijatyki, które nie są w pełni grami rywalizacyjnymi z ich perspektywy. I jeśli być zupełnie szczerym, to jest to zrozumiałe, że mogą uważać Marvela za taką grę. Coś w tym jest. Jest to gra pełna gliczy, jest bardzo takiego balansu na zasadzie, że wszystko jest super mocne i nie przejmujemy się tym, że niektóre kombinacje mogą być dosłownie niedorzeczne, trudne do poradzenia sobie z nimi. No właśnie, no pojawiają się te niedorzeczne kombinacje postaci, teamy, na które trawie nic się nie da. Tak, infinite combosy są po prostu normą, nikt się tym nawet... Nie myślimy o tym w ogóle, że że to jest wiesz, coś, czego w normalnych bijatykach nie ma. No nie, my siadamy i się tego uczymy, no bo, bo coraz turniej trzeba pokazać infinitka. No, wiecie. I, I to było fajne na turniejach. Kiedy przyjeżdżał jakiś Japończyk grać w Marvela, to zawsze oczy były na niego skierowane. Bo ten Japończyk, ponieważ on miał zupełnie inną mentalność, on traktował tę grę poważnie w tym sensie, że grał, żeby wygrywać, ale nie grał tak, żeby być absolutnie najlepszym. On nie szukał tego kompletnego zoptymalizowania swojej gry, nie szukał tego najlepszego teamu, tylko wybierał sobie takie postaci, które go ciekawiły. Czasami no mogli się starać jakoś to poprawić, zmienić, coś dopasować, ale Japończyk mógł pokazać postać, której nikt nigdy wcześniej nie widział i jeszcze okazywało się, że ta postać jest nagle dobra, że są jakieś są jakieś zagrywki, które ona ma, o których nikt nie wiedział. Są jakieś opcje, których nikt nie przewidział. I nagle trzeba się nauczyć grać na zupełnie nietypową postać, na jakiegoś nie wiem, Artura, na jakiegoś tam Rocket Raccoon'a. Postaci, które wcześniej zupełnie nie były używane, no bo wszystkie oczy były zwrócone na Amerykanów, którzy grali tymi najlepszymi. Nawet takie postaci jak Dante i Nowa, Doctor Strange. Nie, nie Dante. Nowa i Doctor Strange. Wydaje mi się, że nie były... Aż tak popularne i nie, nie myślano o nich tak wysoko, jako o tak dobrych postaciach, dopóki Nemo z Japonii nie, mm -hmm. nie pojawił się z nimi i nie pokazał, że, że właśnie Nowa jest fantastyczną postacią, a asysta Strange'a jest pod pewnymi względami niezastąpiona. Tak, no zresztą jeśli się nie mylę, to Neo, Nemo jako pierwszy pokazał w warunkach turniejowych lub Strange'a z przód H w powietrzu. A, tego nie wiem. No bo... Czyli nowy kombos, który sprawił, że nagle okazało się, że tą postać uda się robić dużo więcej obrażeń niż tak. wcześniej się wydawało. Nagle się okazało, że stręć to jest postać, która dosłownie zabija po trafieniu. Aczkolwiek jest to kombo niesamowicie trudne do zrobienia. I, I to jest niesamowite, jak długo Nemo musiał ćwiczyć, żeby móc odpalić to, skończyć za każdym razem bezbłędnie. Bo mm -hmm. tak to wyglądało. No... Także Marvel. Marvel to jest gra, do której myślę jeszcze wrócimy, bo ona jak bumerang nie opuszcza naszego życia. A bardzo byśmy chcieli. A bardzo A to znaczy, byśmy Ja nie, ja nie chcę. Ja, ja potrzebuję Marvela w swoim życiu. Nie, wiesz co? Ja potrzebuję Marvel versus Capcom 3. Ja, ja jestem no. rozczarowany Ultimatem, niestety. Pomimo wszystkich dobrych zmian, które wprowadził, nigdy im nie wybaczę Virgila. No ale jesteśmy chyba w tym... Nie powiem, że odosobnieni, ale... Nie jest to na tyle głośny nurt, żeby ktokolwiek no. się tym kiedykolwiek przejął. No wiesz, no nie chcę twierdzić, że ta gra jest jakaś niegrywalna czy coś. No ona jest bardzo specyficzna. Po prostu Vergil jest za mocny rany. No. Ale Marvel. Ja się zastanawiałem nad grą, gdybym mógł po prostu jedną grę wsadzić na Evo, tak po prostu nie przejmując się niczym, ani tym ile osób będzie grało, ani oglądalnością na streamie, tylko po prostu chciałbym ją widzieć na Evo. Naprawdę nie przychodzi mi żaden jeden konkretny tytuł, pomijając oczywiście Guilty Gear, Accent Cora plus RK. no ale to tak, to nie jest to, to, to nie jest nic zaskakującego. E, myślałem o biatyce od Arc System Works Hokuto no Ken, ale z drugiej strony te gry to by się, tej gry to by się nie dało oglądać. Przypomnę, że to jest bardzo fajna bijatyka, w której jak się okazuje wiele postaci ma infinity i są to nieskończone komba, które dosłownie polegają na tym, że po krótkiej serii ciosów wprowadzamy postać w stan y, odbicia się od gleby, a potem robimy punch, punch, punch, punch, punch, punch, punch, punch dash, skracamy dystans, po odepchnięciu, po tych wszystkich panczach i pancz, pancz, pancz, pancz, pancz, punch, punch, punch, punch, punch, punch, punch dasz. Tak było. Tak, to jest ta gra, w której powstały te słynne piwne kombosy, gdzie jak my zaczynamy, to przeciwnik może wstać, pójść do lodówki, wziąć sobie napój, otworzyć, usiąść i jeszcze się napije tak ze dwa, trzy razy, zanim skończymy. A z drugiej strony są takie rzeczy jak supery, które sprawiają, że po dotknięciu Postać przegrywa po trzech sekundach, ale może czasem przez te trzy sekundy uda się jeszcze tak, wygrać rundę. Tak, dokładnie. I faktycznie jest. się da, ponieważ wszystkie postaci robią tak ogromne obrażenia, że <głos> <głos> jesteś w stanie zrobić, <głos> specjalnie zoptymalizować takie kombo, żeby zajęło mniej czasu. Tak, dokładnie. Nie. Bo masz więcej paska i możesz zrobić inne <głos> rzeczy i... To jest fascynujące. Tak, ta gra... To jest taka prawdziwa japońska kusoge. To jest to, o czym mówimy. To jest definicja gatunku. Ach, cudowna jest naprawdę. Ty mówisz, że my chcemy gówno na Evo Japan? Jedną. <grym> no dwie jeszcze, Marvel. No dobrze. No. no to dwie. No to jedną damy tak na początku, a drugą gdzieś w środku streama, żeby nie było, że dwie po sobie. Żeby się ludzie z bardzo nie denerwowali. <grym> tak, dokładnie. No to kończymy chyba na dzisiaj. No, nagadaliśmy się. Chcecie może wysłać nam maila na adres hitboxy i framey na gmail.com? Wyślijcie nam maila. Wiecie jak się to pisze? Fonetycznie. Potrzebujemy tych maili. No, będziemy dalej grać w gry, będziemy dalej czytać newsy i będziemy wam opowiadać co o nich myślimy. Mam nadzieję, że chcecie tego słuchać. My na pewno chcemy o tym mówić. Tak, i to jest najważniejsze. Słuchajcie nas proszę. Proszę.